Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sportu wzywa na naradę prezesów sportowych związków. Chce rozmawiać o umowach sponsorskich z Zonda Krypto. Na stacjach będzie minimalnie drożej od dzisiaj nowe ceny benzyny, tym razem będzie, będą wyższe. Zginęły dwie osoby, dwie dziennikarki są ranne po ataku Izraela w Libanie, donosi nasza korespondentka. To nie tylko skandal, ale też dramat wizerunkowy. Tak zamieszanie wokół Zonda Krypto komentuje wiceminister sportu Piotr Borys. Szef tego resortu Jakub Rutnicki wezwał na naradę prezesów związków sportowych. Do spotkania dojdzie w piątek. Giełda Kryptowalut Zonda Krypto jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Piotr Borys powiedział, że należy pilnie nie tylko wyjaśnić sytuację, ale też wyciągnąć wnioski na przyszłość. Zdaniem wiceministra prezes PKO Radosław Piesiewicz powinien podać się do dymisji. Prezes Piesiewicz podjął de facto jedno osobową decyzję. Wprowadził myślę, że w błąd swoje środowisko, spowodował, że polscy sportowcy nie otrzymali wynagrodzeń, podpisali umowy reklamowe z Onda Krypto. To jest sytuacja absolutnie skandaliczna, która nie powinna mieć miejsca. I to spotkanie ma służyć przede wszystkim temu, jak wyjść z tej sytuacji kryzysowej i w ogóle jak chronić wizerunek sportowców, wizerunek polskich związków sportowych. Prokuratura w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy na największej działającej w Polsce giełdzie kryptowalut. Klienci zgłaszają się do śledczych, informując o braku możliwości odzyskania środków i problemach z dostępem do swoich kont. Przedstawiciele koalicji rządowej przypominają, że rząd dwukrotnie wysyłał do parlamentu projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut w Polsce. Prezy Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie te przepisy wetował. Na stacjach paliw wyższa będzie dzisiaj cena benzyny, ale spadnie cena za litr oleju napędowego. Limit dla 95 wyniesie 5 zł i 97 groszy za litr, a dla 98 6 zł i 56 groszy. W przypadku oleju napędowego cena maksymalna spadnie do 6 zł i 71 groszy. Maksymalne ceny to efekt działania pakietu ceny paliw niżej wdrożonego przez rząd przed Wielkanocą, z kierowcami, którzy śledzą ceny, rozmawiał Maciej Szefer. Nie, nie będzie tak. Pani, tak nie źle, że nie jest po 9 zł. Czy pani dzisiaj tankowała? Tak, dzisiaj tankowałam No to miała pani dużo szczęścia, bo jutro będzie drożej Tak, a jeszcze skorzystałam z jakiejś karty członkowskiej Miałam jeszcze chyba 6 groszy taniej na litrze Myślę, że będzie drożej, wyżej i że to już jest ostatni dobry moment Państwo zrobiło tak, żeby tańsze było, nie? Myślę, będę trzymały się tak Dziś litr benzyny 90 wczoraj litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 5 ,95 zł 95 groszy, 98 6,5 złotego, a oleju napędowego 6 zł i 75 groszy. W ataku na miejscowość Attiri na południu Libanu zginęły dwie osoby, a dwie dziennikarki są ranne. Ratownicy Czerwonego Krzyża, którzy próbowali wydostać się spod gruzów według źródeł libańskich zostali zaatakowani przez izraelskiego drona. Na południu Libanu jest nasza korespondentka ile rashid trzy po pierwszym ataku na samochód w miejscowości Atiri na południu Libanu Amal Halil i Zeinab Faraj schroniły się w budynku, który po chwili również został zbombardowany przez izraelską armię. Załoga karetki libańskiego Czerwonego Krzyża, która przyjechała na ratunek uwięzionym w ruinach dziennikarkom, również została zaatakowana. Ratownikom udało się wydostać z gruzów jedną z kobiet. Gdy próbowali wydostać drugą, nastąpił kolejny atak. Zeinab Faraj została odwieziona do szpitala w Tebnin, a Amal Halil wciąż jest pod gruzami. Libańskie Ministerstwo Zdrowia potępiło izraelską armię, która po raz kolejny wzięła na cel dziennikarzy. Oskarżyło również Izrael o utrudnianie misji humanitarnej Czerwonego Krzyża, twierdząc, że w karekę rzucono granatem hukowym i oddano strzały w jej kierunku, uniemożliwiając ewakuację Amal -Hali. Z Nabatuje na południu Libanu Milana rasid Dorota Masłowska laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. Werdykt ogłoszono w rektoracie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Uczelnia obok miasta jest fundatorem nagród pieniężnych. Masłowska dostanie laurę za całokształt twórczości. Profesor Piotr Śliwiński, wykładowca uczelni, mówi, że Dorota Masłowska jest wyjątkowo zdolna ze względu na to, jak zajmuje się językiem. Czasami mam wrażenie, że to język się nią zajmuje. Ma wspaniałe ucho. Kapitalnie potrafi to, co słyszy, przekształcić w literaturę. To od samego początku była jej unikatowa zdolność. Kiedy pisała wojnę polsko-ruską, to myśleliśmy w takim odruchu samoobronnym. O, że to nastolatka opisała swoje środowisko i że tam się tak gada. Pisarka otrzyma nagrodę w wysokości 120 tysięcy zł. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i w centrum okresami wzrastające do dużego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. W Karpatach opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach od 11-12 stopni na wybrzeżu i północnym wschodzie do 17-18 na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Autopromocja.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 Autopromocja. Ludzka Sprawa. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku audycji Ludzka Sprawa. Witam się z Państwem Sylwia gregorczyk abrami i zapraszam dzisiaj na rozmowę o nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Takiej ustawy, takiej nowelizacji, na którą myślę wiele osób czeka. I ja też czekam, bo dotyczy ona najsłabszych, najbardziej często marginalizowanych grup. I o tym sobie porozmawiamy z moimi dwiema gościniami. Z panią minister Katarzyną Nowakowską, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry pani redaktor. Dzień dobry państwu. I z panią Janną Liberacką-Grucą, prezeską Fundacji Polki Mogą Wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od takiego krótkiego podsumowania, co ta ustawa zawiera, dlaczego ona no w moim przekonaniu też musi być wprowadzona, jakie są jej podstawowe założenia, a potem sobie przejdziemy do takich różnych mitów, które narosły wokół tej Pani minister. Super, bardzo dziękuję. Generalnie ta ustawa dotyka wszystkich rozdziałów ustawy o pomocy społecznej. Jest rzeczywiście dosyć sporą nowelizacją, natomiast najważniejsze, co uważam ona wniesie, to znaczy mamy takie założenie, że wskaże bardzo jasno, jakie usługi powinny być dostępne dla osoby potrzebującej wsparcia przed skierowaniem do domu pomocy społecznej. Pokażemy za pomocą niej, jak ona już wejdzie w życie, że zanim takie skierowanie do instytucji całodobowej, powinniśmy osobie, która wsparcia potrzebuje, zaproponować usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Dzienne formy wsparcia, takie jak środowiskowy dom samopomocy, jeżeli to jest możliwe, klub samopomocy, ale również mieszkanie wspomagane, których dzisiaj w Polsce jest mało, natomiast powinniśmy to te formy rozwijać. jeszcze, co to są mieszkania treningowe i wspomagane, bo myślę, że wielu słuchaczy... Tego nie wie. Tak, mieszkanie wspomagane to właśnie taki system wsparcia, w którym osoba może mieszkać w mieszkaniu. Jeżeli to nie jest możliwe w jej własnym, to w mieszkaniu, którym ma zaproponowane przez swój samorząd, w którym dostaje kilka, minimum kilka godzin. Usług opiekuńczych albo wizyt pracownika socjalnego, albo wsparcia profesjonalisty, takiego jak psycholog, trener. Natomiast my też w ustawie jasno wskazujemy, że takie mieszkania wspomagane powinny być dostępne dla osób, które potrzebują wsparcia również całodobowo. Czyli wtedy mówimy o mieszkaniu, w którym całodobowo w jakiejś bliskiej przestrzeni jest opiekun, który czuwa, pomaga, wspiera. Natomiast ta przestrzeń prywatna jest tej osoby która wsparcia potrzebuje, normalnie zamykaną przestrzenią na kluczyk, jednoosobową, takim po prostu małym mieszkaniem. A jak to wygląda teraz? Może jeszcze wróćmy do tego, zanim powiemy o tej nowelizacji, jak ten system teraz funkcjonuje i dlaczego uważamy, że ma w, tak wiele braków? No właśnie nie funkcjonuje w taki mhm. sposób, to znaczy nie ma takich rozwiązań mieszkaniowych, które są dostępne dla wszystkich. Takim w sumie pierwszym pomysłem wtedy, kiedy jest osoba, no oczywiście mówiąc ogólnie o całej Polsce, bo są też wyspy takie, które sobie radzą lepiej. Gdańsk na przykład. Ja na przykład właśnie myślałam też, o Gdańsku, tak. ale pierwszym, co przychodzi do głowy wtedy, kiedy mamy do czynienia z osobą, nazwijmy ją niesamodzielną, mhm. tak, z, z różnymi wyzwaniami, no to jest po prostu zaproponowanie miejsca w instytucji całodobowej, no właśnie na przykład w Domu Pomocy Społecznej. I w moim przekonaniu to jest tak, że to jest w wielu przypadkach droga w jedną stronę. To znaczy jeśli ta osoba do tej instytucji trafi, to raczej prawdopodobieństwo, że z tej instytucji wróci do środowiska jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niskie. Czyli teraz idziemy w taką stronę, że no, moim zdaniem bardzo osadzono w godności człowieka, że jednak każdy ma prawo do wolności, każdy ma prawo do własnej przestrzeni i każdy ma prawo do samodzielnego, niezależnego życia. To są wszystko bardzo podstawowe prawa człowieka i moim zdaniem nowelizacja idzie właśnie w tym kierunku. A co z takim argumentem, bo on się powtarza najczęściej, bo rozumiem, że to ma wyglądać tak, no zanim kogoś skierujemy do DPS-u, to uruchamiamy bardzo różne usługi w zależności od stopnia potrzeb tej osoby i dopiero potem jest możliwość cały czas skierowania takiej osoby do DPS-u, tak, czyli ten taki... Mit, który panuje wokół tej nowelizacji, że, że pani minister czy ministerstwo będzie likwidować DPS jest po prostu nieprawdziwy. O dzieciach sobie jeszcze porozmawiamy, ale rozumiem, że jest to na końcu tej ścieżki. Odczarujmy to. Właśnie, to jest y, bardzo ciekawe i powiedziałam tutaj o dwóch rzeczach. Po pierwsze, rzeczywiście dzisiaj w Polsce w DPS-ach przebywa 80 tysięcy osób. Mhm. Nikt z nas nie miałby żadnych zamiarów, żeby ustawowo, odgórnie te osoby jakkolwiek pozbawiać tego bezpieczeństwa, ponieważ to jest bardzo ważne, że to są osoby, które tam znalazły dom, tam znalazły wsparcie i ta praca nad usamodzielnianiem tych osób powinna się odbywać. To jest oczywiście, nam również na tym zależy. Natomiast... Tutaj absolutnie nie dotykamy ustawową materią e, tych osób, które już dzisiaj w domach pomocy społecznej są i przebywają. I druga kwestia, tak, zostawiamy w ustawie o pomocy społecznej oczywiście możliwość skierowania do domu pomocy społecznej, natomiast ja też bardzo mocno wierzę w to, że mieszkania wspomagane mogą być alternatywą czasem nawet już na stałe dla osób, które e, normalnie znalazłyby wsparcie w domu pomocy społecznej, będą mogły ją znaleźć w mieszkaniu wspomaganym. Już dzisiaj, tak jak powiedziała pani Joanna o wyspach, które w Polsce mamy, już dzisiaj są takie samorządy, gdzie to wsparcie jest właśnie zapewniane przez mieszkanie wspomagane, a nie przez Dom Pomocy Społecznej. Więc dla części osób to będzie już stała alternatywa, że po prostu do DPS nie będą musiały być skierowane. Natomiast my ustawowo nie ograniczamy tej możliwości skierowania, szczególnie, że jeszcze nie wszędzie te formy środowiskowe są tak dobrze rozwinięte, a tutaj mówimy jednak o bezpieczeństwie osób właśnie w najtrudniejszej sytuacji. A kto będzie o tym decydował? Czyli bo ja sobie to wyobrażam tak, że ten system kierowania do DPS-ów oczywiście on też był skomplikowany, ale no jeżeli to była taka jedyna ścieżka, to ona no, bo troszkę była łatwiejsza, a teraz otwiera się cały wachlarz różnego rodzaju usług, za czym idą no organizacje, rozumiem, że samorządy będą to realizować, czy będą powstać jakieś oddzielne zespoły konsultacyjne. Co, co się z taką osobą teraz, jak ten system teraz wokół niej będzie budowany, żeby no, jednak dopasować do tych bardzo indywidualnych potrzeb? To teoretycznie już dzisiaj są wszystko zadania obowiązkowe mhm. gmin. Natomiast ustawa nie mówi, które działania powinny zacząć się wcześniej, a które już są tą formą wsparcia, która rzeczywiście powinna dotyczyć osób, które potrzebują go bardzo intensywnie. To znaczy do Domu Pomoc Społecznej dzisiaj może być skierowana i osoba, która rzeczywiście potrzebuje bardzo intensywnego, całodobowego wsparcia, ale również osoba, która po prostu mogłaby spokojnie mieszkać w swoim mieszkaniu, gdyby miała zaoferowane usługi opiekuńcze. Więc my mówimy po prostu, że najpierw usługi, a dopiero potem całodobowe wsparcie, bo do tej pory po prostu w ustawie nie jest to tak jasno i prosto wskazane co po kolei. No to porozmawiamy o tych dzieciach w DPS-ie. Ustawa zakłada i to o tym też się bardzo dużo mówi i... Ja też już miałam tutaj rozmowę, to z panią minister rozmawiałyśmy chwilę przed, przed wejściem na antenę właśnie o, o rodzinnych, o opieczy zastępczej między innymi. Rozumiem, że dzieci znikają z DPS-ów. Takie jest ogólne założenie tej ustawy. Prawda czy nie? Tu dotknęliśmy do pierwszego mitu, Do drugiego mitu, to znaczy ustawa rzeczywiście nie dotyka dzieci, które dzisiaj są w domach pomocy społecznej dla dzieci. I co się Żeby było stanie? bardzo jasne, e, dzieci, które dzisiaj przebywają w DPS-ach dla dzieci mogą w nich przebywać, nie likwidujemy domów, nie wykreślamy ich z ustawy o pomocy społecznej w dalszym ciągu tam znajdują wsparcie tak jak powiedziałam, bezpieczeństwo. Więc nie ważyłabym się ustawowo, jako ustawodawca, mm. jakkolwiek odgórnie przenosić dzieci do jakiejkolwiek innej formy. Tam dzisiaj mają swoje bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa i swoich opiekunów. I znowu, bardzo ważne jest, żeby tym dzieciom znajdować miejsce w pieczy e, i by te działania były podejmowane. Tym, które są w dps -a. Które już dzisiaj są w DPS-ie. Czyli tak to działa, że jeżeli mamy dziecko w DPS-ie, w ogóle może porozmawiamy o tym, kiedy takie dziecko może trafić do DPS-u, czy to jest taki DPS dziecięcy, czy to jest taki DPS z dorosłymi, jak to właśnie jest skonstruowane? Tak, odpowiedź brzmi to zależy, to mm -hmm. znaczy ja w ogóle chciałabym zacząć od tego, że ja tutaj jestem bardziej radykalna w swoich przekonaniach niż zapisy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, dlatego, że jednak bardzo jestem w tym, że dzieci, które są dziećmi z wyzwaniami, z niepełnosprawnością mają dokładnie takie samo prawo jak wszystkie inne dzieci. Dzisiaj nie mamy takiej sytuacji w Polsce. Jeżeli jest dziecko z niepełnosprawnością i trafi do na przykład instytucji systemu pieczy zastępczej, czyli do placówki opiekuńczo-wychowawczej albo do regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, to one mają swoje standardy. Te standardy w zależności od placówki są różne. Większość placówek ma taki standard, że tam może być 14 dzieci, w regionalnej placówce może być 30 lub w wyjątkowych mhm. przypadkach 40 45. Ale co do zasady, Ustawa o wspieraniu rodzinnej i systemie pieczy zastępczej na swoim początku mówi o tym, że to jest pobyt czasowy. Oczywiście w praktyce to bywa różnie i dla niektórych dzieci może się okazać, że czasowy pobyt oznacza pobyt do usamodzielnienia. Natomiast chodzi mi o to, że jest to wyznaczenie pewnej wizji, pewnego kierunku, że to nie jest tak, że to dziecko tam trafia, no i po prostu już tam jest. I to jest moim zdaniem podstawowa różnica, jeśli chodzi o dps jeżeli dziecko trafi do domu pomocy społecznej, to prawdopodobieństwo, że ono wróci do swojej rodziny biologicznej, jest, żadne. jest w zasadzie żadne. Że trafi do adopcji, też już wiemy, że jest bardzo małe, ponieważ naprawdę większość dzieci po prostu w ogóle do adopcji nie jest zgłoszona. Czyli ośrodki adopcyjne w ogóle nie poszukują dla tych dzieci rodzin adopcyjnych. Ja mam koleżankę, która prowadzi jeden z takich ośrodków. I powiedziała mi, że przez 12 lat nie miała ani jednego dziecka zgłoszonego z DPS-u. Raz się zdarzyło jedno dziecko, które było zgłoszone z zol czyli dziecko chore i dla tego dziecka oni znaleźli rodzinę adopcyjną. Nie chcę przez to powiedzieć, że mogę zagwarantować, że dla każdego dziecka, które dzisiaj jest w DPS-ie jesteśmy w stanie znaleźć rodzinę, która je adoptuje. Ale chcę powiedzieć, że niezgłoszenie tych dzieci do adopcji mhm. jest odebraniem im szansy. Także stosunkowo rzadko się zdarza, żeby dzieci z Domów Pomocy Społecznej trafiły do rodziny zastępczej. Raczej to jest tak, że jeśli dziecko trafia do tej instytucji, to ono już tam trwa. Jeżeli trafi do takiego Domu Pomocy Społecznej, który jest dedykowany dzieciom i młodzieży, no to w pewnym momencie będzie musiało przejść do Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych. Są też takie, które są... Mieszane tak, tak bym je nazwała, no i wtedy może zostać w tej instytucji. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że ja ponad 20 lat temu poznałam czteroletniego chłopca, Fabiana. To był chłopiec, który był od urodzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej i miał być przeniesiony właśnie do Domu Pomocy Społecznej, ponieważ on nie siedział, nie mówił, nie jadł samodzielnie, był dzieckiem, które miało przykurcze, leżał, po prostu jak został położony, to w takiej pozycji, w jakiej był położony, w takiej leżał. Poznałam go, ponieważ osoba, która pracowała w tej instytucji, Magda, no przychodząc tam dzień po dniu, powiedziała, że no ona nie jest w stanie codziennie tam przychodzić i i na to, że w takiej samej pozycji, w jakiej zostawia dzieci, rano te dzieci nadal są. I ona się zdecydowała tego chłopca wziąć. Została dla niego rodziną zastępczą. Ona była samodzielną mamą, więc sama musiała sobie z nim poradzić. Ja ją spotkałam na takim spotkaniu rodzin zastępczych w jednej z warszawskich kamienic, gdzie była bardzo mała winda. Ona miała problem w ogóle, żeby z wózkiem tam wjechać. Ten wózek musiał być taki półleżący. No ale tak czy inaczej to dziecko trafiło do Magdy. No i teraz dzisiaj Fabian ma prawie 30 lat. Mhm. Mieszka samodzielnie w innym mieście niż Magda. Usamodzielnił się, jeździ na wózku inwalidzkim, potrafi przejść kilka kroków o kulach. No i chcę powiedzieć, że no niestety ale tym, co leczy i co usamodzielnia jest więź, relacja, możemy to nazwać miłością, mm. bliskość, rodzina, ale też taka opieka, która jest bardzo na to dziecko ukierunkowana i która daje mu wolność. Bo kiedy Fabian postanowił się przenieść z północy Polski na południe, bo chciał zostać dziennikarzem w innym miejscu zupełnie Polski, no to Magda, mimo tego, że no oczywiście, że się obawiała, to pojechała tam z nim, poszukała mu mieszkania, pomagała mu i on w tej chwili oczywiście, tak jak w rodzinie, każde urodziny, każde święta spędza razem z nią. Magda dzisiaj prowadzi rodzinny dom dziecka i pomaga innym dzieciom, natomiast na początku jak zaczynała, była jedną osobową taką rodziną tylko dla, dla Fabiana. Ja takich historii znam bardzo, bardzo dużo i myślę sobie, że każde dziecko powinno mieć prawo do takiej historii. I no jednak uważam, że instytucja może dać opiekę, może dać dobre bardzo warunki socjalne, czasami nawet lepsze niż rodzina. Piękny pokój, super wyposażenie, może dać terapię. No Tylko pytanie, czy musi dawać to wszystko w formie całodobowej. Mm. Czy jej rola nie powinna być taka, żeby poszukiwać takich rodzin jak rodzina Magdy mhm. i żeby te rodziny później wspierać. O Państwo widzicie, ja się oczywiście wzruszyłam, co mi się rzadko zdarza, ale ja sama mam dziecko z niepełnosprawnością, więc mnie takie historie niezwykle poruszają i też wkurza mnie ten system, przepraszam, że tak powiem już dosadnie. Bo ja mam takie rozumienie, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, bo ono może być też rozumieniem przez swoją własną, jakąś taką nakładkę osobistych doświadczeń, że jednak dzieci, które właśnie są w takim, nie wiem, o największym stopniu niepełnosprawności albo wymagając największej opieki, no z góry są przegrane. Z góry są przegrane, bo te, powiedzmy, bardziej rokujące trafią może do tej rodziny teraz, tak? A te, no nad którym trzeba włożyć właśnie jakiś wysiłek, jednak trafią do tego DPS-u. Proszę też mnie nie zrozumieć źle, na pewno są wspaniałe DPS-y, Ja tutaj też w ogóle naszym celem nie jest uderzanie w tę instytucję ciężko pracującą, ale trochę tak jest, prawda, że je, zamiast odwrotnie, że te, które potrzebują najwięcej pomocy, wkładamy w nie najwięcej wysiłku, to troszkę je wyrzucamy poza nawias. Takie jest zresztą też ze szkołami, które sobie wybierają dzieci z niepełnosprawnością, niby tak samo stopień niepełnosprawności, ale to jednak te łatwiejsze, a to grzeczniejsze. Trudne to jest, co? Pewnie, że jest trudne i oczywiście, że jest tak, że dzieci, które mają niepełnosprawność sprzężoną, no nie jest łatwo znaleźć takie osoby, które zdecydują się na to, żeby stworzyć dla tych dzieci dom. Ale chcę powiedzieć, że te osoby są, po prostu istnieją. To są osoby, z którymi ja mam kontakt na co dzień. Przychodzi mi do głowy kolejna historia Nikoli. To jest dziewczynka, która jak się urodziła, miała 4,2 promila alkoholu we krwi i miała diagnozę, że nie była... Tak, 4,2 tak, 2, i miała diagnozę, że nie będzie widziała, mówiła, chodziła i słyszała. I jednak znalazła się osoba Beata, która zdecydowała się zostać dla Nikoli rodziną zastępczą. Dzisiaj prowadzi w ogóle rodzinny dom dziecka dla dzieci z niepełnosprawnością. Nikola, jeśli dobrze pamiętam, ma obecnie 16 lat. Mhm. Potrafi przy pomocy podtrzymywana przejść kilka kroków. E, uczy się samodzielnie jeść. Nie jest już e, karmiona przez PET, więc to jest możliwe. Wtedy, kiedy znajdziemy taką osobę kiedy będziemy ją odpowiednio wspierać i myślę, że to jest klucz, że żeby znaleźć osoby, które się zdecydują na to, żeby stworzyć dom dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, musimy im dawać dobre wsparcie i dla mnie to jest też droga dla DPS-ów. To dlaczego, Pani Minister, bo słyszymy to, jak się przygotowałam do tej audycji, no jednak jest taki... Nie wiem, czy opór w samych DPS-ach, czy jakaś taka legenda, że właśnie się ma no, uderzyć w te dobrze funkcjonujące instytucje. Czy to wynika z niezrozumienia, czy to wynika z braku chęci zrozumienia? Ja często słyszę, że to wynika z troski o dzieci. I mhm. ja bym też chciała powiedzieć właśnie, że my wychodzimy, projektując tę ustawę, właśnie jako priorytet stawiamy sobie zadbanie o dobro dzieci. Więc mhm. myślę, że to nas powinno łączyć też z kadrą Domów Pomocy Społecznej. Dlatego, że no, cel mamy wspólny. Zadbanie jak najlepsze o dzieci z niepełnosprawnościami, czasem rzeczywiście z bardzo trudnymi i wymagającymi ogromnej potrzeby wsparcia. Natomiast wydaje się, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest po prostu to, że to jest zmiana. Zmiana Aha. wzmaga pytania, powoduje, że zastanawiamy się o tym, jak to w przyszłości będzie wyglądać, zastanawiamy się, co z dziećmi, które do tego domu pomocy społecznej nie będą mogły trafić, gdzie dla nich wsparcie będzie zaoferowane. I gdybyśmy nie mieli przekonania, gdybym ja nie miała przekonania, że to wsparcie może być właśnie w tym drugim systemie zapewnione, to byśmy po prostu nie zdecydowali się na taką zmianę, bo istotne jest to, by tutaj to bezpieczeństwo dzieci było przede wszystkim na pierwszym miejscu. I dla mnie najtrudniejsze jest to, byśmy mogli jasno wytłumaczyć wszystkim zainteresowanym właśnie tym dobrem dzieci, że dzisiaj w Polsce funkcjonują dwa systemy, które działają obok siebie równolegle. Mhm. To znaczy, dziecko w jednym samorządzie z podobną potrzebą do innego w innym może jedno trafić do domu pomocy społecznej, a inne właśnie do placówki w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Niekoniecznie patrząc na to, jakie ma potrzeby, tylko patrząc na to, co jest dostępne w, na danym terenie na przykład, jaką y, osoby podejmujące decyzje mają informację o funkcjonowaniu tych różnych y, systemów. I to troszkę nie zależy od potrzeb dziecka a od systemu. Więc my nie możemy mieć dwóch procedur wobec różnych, wobec mhm. dzieci z tymi samymi potrzebami, dwóch różnych rodzajów instytucji, bo to jest niesprawiedliwe i nie w porządku wobec tych dzieci. Skoro mamy system wspierania rodziny i pieczy zastępczej, który już to wszystko przewiduje, wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami, to każde dziecko powinno móc z niego skorzystać. I ja to powtarzam też często, że rolą nas, dorosłych i osób, które to wsparcie oferują, jest być może dostosowanie się do tych nowych form wsparcia, bo one dalej będą potrzebne. Kadra Domów Pomocy Społecznej dalej będzie potrzebna, bo to są profesjonaliści, zaangażowani, oddani ludzie. Natomiast tu chodzi o te narzędzia, które wobec dzieci stosujemy. Czy to będzie placówka, w której przebywa większość dorosłych, tak jak to jest dzisiaj w Domach Pomocy Społecznej dla dzieci, czy placówka wynikająca z tego systemu pieczy zastępczej, w której już przebywają mhm. tylko dzieci. Bo w Domach Pomocy Społecznej takich miejsc jest 100, takich placówek, w których mogą przebywać dzieci jest 100, z czego tam jest 900 dzieci i 6200 dorosłych. To mhm. już dzisiaj jest duża mniejszość tych placówek. To są placówki, w których głównie przebywają dorośli. Więc to jest bardzo istotne, żebyśmy dla dzieci korzystali z systemu wsparcia dzieci. A te dzieci, które już są w DPS-ach, o których pani minister mówiła na początku, mówimy, nie będziemy zamykać tych DPS-ów, nie będziemy ich wyjmować, ale czy to nie jest tak, że też Chcemy, żeby te, które już są w DPS-ach jednak miały równe szanse z tymi, które jeszcze do tych DPS-ów nie trafiły? Czy jest na to jakiś pomysł? To znaczy, to absolutnie powinno tak mm -hmm. być. I według mnie to powinno być tak, że wszystkie dzieci, które mają regulowaną sytuację prawną, powinny być zgłoszone do adopcji. W ustawie o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej jest taki przepis, że jeżeli dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej ma pod opieką dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną i nie zgłosi ich do adopcji, to może zostać dyscyplinarnie zwolniony. Myślę, że to nie jest y, zasługa tego przepisu, tylko że no, jednak jest trochę w obszarze pieczy także się dzieci zgłasza. Natomiast kiedy ustawa wchodziła w roku 2012, to rzeczywiście był straszny boom i tych zgłoszeń do środków adopcyjnych wpływało bardzo dużo. Czyli były takie dzieci, które jednak do adopcji nie były zgłoszone. Czyli uważam, że pierwszym etapem powinno być po prostu to, żeby dla tych dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną, ośrodki adopcyjne zaczęły, lokalnie działające, a nie w bankach wojewódzkich, zaczęły intensywnie poszukiwać rodzin adopcyjnych. Wśród dzieci, które są w DPS-ach, około 300 dzieci jest poniżej 10 roku życia. i no, Ja akurat jestem zwolenniczką tego, żeby zaczynać od dzieci najmłodszych szukać dla nich, tych, które mają za sobą najkrótszy pobyt w DPS-ie, szukać dla nich intensywnie zarówno rodzin zastępczych, jak i szukać rodzinnej pieczy zastępczej. Trzeba pamiętać o tym, że dzieci z niepełnosprawnością w rodzinnej pieczy zastępczej są tysiące. Czyli chodzi mi o to, że, no owszem, część tych rodzin to są rodziny spokrewnione z dzieckiem albo spowinowacone, ale jednak część to są osoby obce. Ja ostatnio prowadziłam dwa tygodnie temu takie szkolenie dla osób, które są już rodzicami zastępczymi. Mm. I to były osoby dobrane przypadkowo. To znaczy, chodzi mi o to, że kluczem doboru udziału w szkoleniu nie było to, czy oni mają dzieci z niepełnosprawnością, czy nie. Mm. Natomiast nie miałam ani jednej rodziny, która by nie miała dziecka mm. z niepełnosprawnością. Po prostu dlatego, że też musimy patrzeć, że przyczyna niektórych wyzwań, które są u dzieci, leży też, no na przykład w nadużywaniu alkoholu w okresie ciąży przez, przez mamę i wtedy rodzi się dziecko, które ma FSD, ale bardzo często ma także inne problemy zdrowotne czy wynikające z niepełnosprawności, gdzie tą podstawą jednak jest pita alkohol. To jeszcze chciałam dopytać, skąd ta teza, że dzieci, które są w dps ach najrzadziej trafiają do adopcji. Czy to jest właśnie kwestia zaniedbania zgłoszenia, czy też ten system skonstruowany jest tak, że znowu są gdzieś na końcu, bo właśnie są z domów w połodce społecznej. Z czego to jeszcze tak To wynika? znaczy tak, ja, żeby w ogóle dyskutować na temat tej tezy, to one musiałyby być zgłoszone do adopcji. Czy jeżeli, to jest jeżeli, tak. Mhm. Jeżeli byłyby zgłoszone do adopcji w lokalnie działających ośrodkach, czyli bo trzeba popatrzeć, że w Polsce ten system działa tak, że najpierw zgłaszamy do ośrodka lokalnego. Jak się nie znajdą kandydaci na rodziców adopcyjnych mhm. w lokalnym ośrodku, to potem jest Wojewódzki Bank Danych i potem ogólnopolski. Więc chodzi o to, żeby dzieci były zgłaszane najpierw do tych ośrodków lokalnych, które działają na ogół prężnie, dosyć prężnie szukają rodzin adopcyjnych. Adopcyjnych. Faktem jest, że no oczywiście, że to nie jest proste. Dzisiaj zresztą ta liczba chętnych do adopcji dziecka spada, ale trzeba też pamiętać, że no, Co prawda naszym celem jako Polski nie jest to, żeby dzieci polskie były adoptowane za granicą, ale taka możliwość również jest. Mhm. I często się zdarza, że zgłaszają się rodziny na przykład ze Skandynawii albo ze Stanów Zjednoczonych, z takich krajów, gdzie poziom opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością dzisiaj jest już tak wysoki, że oni nie mają takiej bariery. Bo dzisiaj mm -hmm. u nas jest czasami tak, że ludzie sobie myślą, no tak, ale jak ja zostanę rodziną dla takiego dziecka, albo ja adoptuję, no to być może sam z tym zostanę, czy zostanę mm -hmm. z tym sama. Czasem tak jest. Czasem właśnie tak, tak jest, być może nawet y, często. Natomiast no to jest dla mnie też y, taka droga, jeśli chodzi o DPS-y. Wśród tych dyskusji ja powiem szczerze, że z różnych względów staram się czytać jak najmniej dyskusji w mediach społecznościowych pod postami, y, które dotyczą dzieci z dps -y. Mhm. Ale przeczytałam jedną wypowiedź, która jakoś mi się tam wyświetliła i to była wypowiedź pani z Niemiec, która mówiła o tym, że właśnie ona wychowuje dziecko z niepełnosprawnością i że największa pomoc, jaką dostała, to była pomoc od takiej instytucji, która oferuje opiekę dzienną prowadzonej przez siostry zakonne i która była od początku, od momentu, kiedy tylko ta instytucja dostała, jakby zapaliła się lampka, że na terenie, który ona obejmuje swoją opieką, jest rodzina, w której mhm. przyszło na świat dziecko z niepełnosprawnością. Natychmiast się siostry do niej zgłosiły. Powiedziała, że pomoc, którą otrzymała była naprawdę ogromna i ta pomoc jej towarzyszy cały czas. No i dzięki temu ona też nie jest w tak bardzo przeciążona no, różnymi wyzwaniami, które napotyka w trakcie tej opieki. No Dla mnie to jest takie piękne dzieło. Jedna z najpiękniejszych mm. rzeczy, jaką można zrobić, to po prostu pomóc rodzinie, żeby dziecko mogło w tej rodzinie zostać. A jeśli ono tam nie jest bezpieczne, to ze wszystkich sił szukać innej rodziny, w której mogłoby zafunkcjonować i wspierać tę rodzinę. Aj, zasłuchałam się w pani wypowiedź, bo myślę sobie, że to jest taka piękna opowieść o przyszłości. Nie? Że to jest chyba to, o czym, o czym tutaj rozmawiamy i, i po właśnie powoli do tego dążymy, między innymi przez tę Tam jeszcze mi zaciekawiła, wiele rzeczy mnie zaciekawiło. Ciekawiło, ale też element pomocy sąsiedzkiej i streetworkingu. Mm -hmm. Jakby pani minister mogła też trochę o tym opowiedzieć, bo mi się też to wydaje, streetworking jest już Popularny, ale rozumiem, że on ma być jeszcze bardziej uregulowany, powiedzmy też, co to za wspaniałe osoby są. Ja znam jednego streetworkera i jestem naprawdę zachwycona jego poziomem wrażliwości pracy, jaką wykonuje. ale to pomoc sąsiedzka mnie tak um, zainteresowała, bo wydaje mi się właśnie, że to jest taka opowieść o wspólnocie i wspólnej odpowiedzialności. Tak, rzeczywiście te usługi środowiskowe, o których mówimy, one za tą nazwą mało zrozumiałą, tak naprawdę takie narzędzie jak właśnie pomoc sąsiedzka czy usługi sąsiedzkie, uważam za bardzo wzmacniające wspólnoty, tak jak pani redaktor powiedziała. Natomiast to jest też istotne, żeby pamiętać, że środki pomocy społecznej już dzisiaj bardzo wiele różnych nowoczesnych narzędzi stosują i my tą nowelizacją mhm. też staraliśmy się wskazać te, do których zachęcamy inne samorządy. Na przykład tam pojawia się również taka forma wsparcia jak kręgi wsparcia. To brzmi enigmatycznie, natomiast to jest też taka forma wsparcia dla danej osoby, która pomaga sieciować osoby najbliższe wokół niej. To znaczy nie jest formą instytucji, a formą sieciowania jej rodziny, jej opiekunów choćby mm -hmm. z tych dziennych form, jej nauczycieli, jeżeli to jest osoba w szkole i pomaga im wszystkim kontaktować się, współpracować, tak żeby dana osoba otrzymała lepsze wsparcie, lepiej skoordynowane i też no, budujące wspólnotę wokół tej danej osoby, więc takich narzędzi, i takich działań już dzisiaj jest wiele, tylko niestety mamy tak system rozproszony, że to po prostu w różnych samorządach bardzo różne mhm. działania są realizowane my chcemy też pokazywać, które warto upowszechnić. Czyli tą usługą sąsiedzką są między innymi te kręgi wsparcia? To jest na na przykład, o, co to są jeszcze? różne. Usługi co sąsiedzkie to jest tak naprawdę... bo ktoś może nas słucha i myśli sobie, kurczę, te usługi sąsiedzkie to brzmi jak coś, co bym ja się chciał zaangażować. Jak mogę to zrobić? Czy każdy może to zrobić? No bo wyobrażam sobie, że też tak nie każdy. E, to trzeba zgłosić się do swojego własnego ośrodka pomocy mm -hmm. społecznej i taką usługę zaoferować. Rzeczywiście to jest po to, by też sąsiedzi mogli nad sobą czuwać, jeżeli mają taką przestrzeń i taką chęć, mm -hmm. bo to oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności państwa i tego nie Jasne. chciałabym, by tak to Jasne. wybrzmiało. Natomiast wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, by po prostu mała potrzeba wsparcia występuje, to by po prostu sąsiedzi o sobie myśleli, wspierali, zaglądali, a jeżeli coś by się działo i wymagało większej potrzeby wsparcia, by był stały kontakt z odpowiednim ośrodkiem. Czyli jeżeli ktoś nas teraz słucha i sobie pomyślał, że chciałbym się w miarę swoich możliwości zaangażować w tego rodzaju pomoc, to udaje się do... Ośrodka Pomocy Społecznej. I nie bójmy się tam chodzić. Nie bójmy tak. się tam chodzić. Tak, tak, tak. Ja myślę, że jeszcze długa przed nami praca, żeby też zdjąć taką stygmatyzację ze środka mm -hmm. pomocy społecznej, która mm -hmm. niestety w dalszym ciągu czasem się jeszcze pojawia. To znaczy, to jest ośrodek, który powinien być takim lokalnym miejscem uzyskania wsparcia zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy zmierzyć się z jakimś kryzysem, mamy jakąś trudność, a być może chcemy właśnie kogoś wesprzeć. Nie bójmy się tam chodzić i zgłaszajmy się. I z chęcią pomocy. Innemu, ale również z własnymi potrzebami. To bym miała teraz taką analogiczną prośbę o taki apel może do, do Pani Joanny, ale to jest chyba trochę bardziej skomplikowane, bo w przypadku takich ośrodków, różnych instytucji, gdzie przebywają dzieci, czy właśnie osoby z zewnątrz mogą, jeśli chcą, w jaki sposób się zaangażować, jakie to powinny być osoby, jakie powinny spełniać warunki, czy też... Nie powinno tak być, powinno być to jednak jakiś zamknięty, sprawdzony katalog osób. Też jeśli ktoś nas słucha i myśli sobie, chciałbym właśnie, nie mogę być rodziną zastępczą, ale chciałbym się zaangażować, pomóc, to co może zrobić? No ja mam doświadczenie mojej fundacji, która od ponad 25 lat prowadzi wolontariat skierowany... Fundacji do... Polki Mogą Wszystko, tak, Fundacji tak. Polki Mogą Wszystko, która prowadzi wolontariat skierowany Jak do... Jak na Panią patrzę, to rzeczywiście wydaje mi się, że mogą wszystko. <laughs> tak, to prawda. Ja też wierzę w to, że możemy wszystko, szczególnie dla dzieci. Więc jeżeli ktoś, no bo jakby decyzja o tym, żeby być rodziną czy adopcyjną, mhm. czy zastępczą, jest taką decyzją, no w mojej opinii powinna być decyzją na całe życie i decyzją poważną i przy Myślaną, więc bardzo dobrym etapem jest tak: etap pierwszy można zostać rodziną wspierającą i to jest właśnie poziom gminy, czyli te, tego Ośrodka Pomocy Społecznej. I to oznacza, że jeżeli mamy sąsiada bądź sąsiadkę, czy też widzimy jakieś dziecko, które naszym zdaniem potrzebuje jakiegoś wsparcia, to możemy to wsparcie zaoferować, możemy zostać taką rodziną wspierającą, Nie wiem, możemy je zapraszać na zupę do siebie do domu, hmm. może po szkole do nas przychodzić i dzięki temu czasami będzie mogło zostać w swojej rodzinie biologicznej. To jest jeden etap. Kolejny etap to jest etap no, takiego myślenia już o większym zaangażowaniu w pomoc i my właśnie prowadzimy długoterminowy wolontariat, czyli u nas wolontariusz musi to dobrze przemyśleć, dlatego że no, bierzemy pod uwagę jednak to, że dzieci mają wiele zerwanych więzi mm. i że chodzi o to, żeby im nie dokładać takich doświadczeń, czyli żeby to była decyzja przynajmniej na rok. Mamy wielu wolontariuszy, którzy z nami zostają latami, czyli ta decyzja na rok, Robi się decyzją jednak na wiele lat. Można zostać wolontariuszem w jakiejś formie rodzinnej, w rodzinnym domu dziecka, w rodzinie zastępczej. Można zostać wolontariuszem w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Można zostać wolontariuszem w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, ale na szczęście tych ośrodków już niedługo nie będzie, bo to są ośrodki dla najmłodszych dzieci i to akurat reguluje inna ustawa. Można zostać także wolontariuszem przynajmniej w niektórych domach pomocy społecznej. Wiem, że nie jest to rzeczywistość wszystkich, ale są takie, gdzie jest to możliwe. Można także zostać rodziną zaprzyjaźnioną. To jest taka dla mnie jednak ciągle forma wolontariatu, tylko bardziej mm. takiego myślenia o swojej całej rodzinie i o zaangażowaniu. I my pojedyncze rodziny, takie które są rodzinami zaprzyjaźnionymi też mamy. I na przykład Warszawa jest też takim miejscem, które rozwija w tej chwili rodziny zaprzyjaźnione i stara się stawiać na to, myśląc o tym że to jest pewna baza później do tego, żeby ci ludzie podejmowali decyzję, że zostaną rodziną zastępczą albo rodziną adopcyjną. My zresztą w naszej historii mamy doświadczenia takie, że nasi wolontariusze zostawali zarówno rodzinami adopcyjnymi, jak i zastępczymi. To jeszcze powiedzmy, gdyby ktoś nas słuchał, że żeby być w kontakcie z dzieckiem, oczywiście ta osoba musi być sprawdzona, tak. musi oczywiście być zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego, sprawdza się ją w rejestrze przestępstw tak, na tle seksualnym. No Gdyby ktoś nas słuchał, także to nie jest tak, że każdy może po prostu to mieć kontakt z dzieckiem. Jest ustawa Kamilka między innymi, tak. która to bardzo precyzyjnie reguluje, żeby osoby nieodpowiednie z dziećmi takiego kontaktu nie miały. I można oczywiście zgłaszać się do fundacji, pisać. Rozumiem, że jest... Tak, jest na stronie, mamy prostą stronę fpmw.pl od pierwszych liter nazwy fundacji. Jest formularz, prowadzimy w tej chwili mm. intensywną kampanię, chociaż przyznam szczerze, że pozyskujemy wolontariuszy głównie do Warszawy. Mm. Zdarza nam się ich pozyskiwać online, ale to nie jest ten rodzaj relacji, na które chcemy stawiać, jednak Jasne. stawiamy na relację osobistą. A pozyskujemy ich głównie w Warszawie, dlatego że my też chcemy być z nimi w relacji. Wtedy, kiedy Rozumiem. oni są z innych miejsc Polski, to jest trudniej. jest trudniej. natomiast jeżeli ktoś będzie chciał być wolontariuszem w jakimś innym miejscu Polski, to na pewno będziemy mieli go do kogo odesłać. Trzeba panią rozklonować, pani Janno. W różne miejsce Polski najlepiej. Chciałam z panią ministrę z paniami porozmawiać jeszcze o tym, co czasami tak się przebija w mediach, czyli ponoszeniu kosztów za pobyt w domu pomocy społecznej. I tu już pomagam sobie ściągą. Kosztami mogą być obarczone tylko osoby pełnoletnie. Dodatkowo propozycja obligatoryjnego zwolnienia z takiej odpłatności kogoś, kto udokumentuje fakt rażącego zaniechania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka. Obecnie są fakultatywne, samorząd może się na to zgodzić lub nie. To też ważna zmiana bardzo ważna i rzeczywiście obie ważne zresztą, dlatego że to, że będzie można um, obciążyć kosztami tylko osoby pełnoletnie, jest też odpowiedzią na przykłady, kiedy zdarzało się, że te decyzje zostały wystawione dzieciom, które miały decyzję o ponoszeniu kosztów tak, właśnie tam, pobytu czy dziadka czasami, tak, w czy rodzica. Dokładnie, tak. więc to jest zmiana, myślę, doprecyzowująca, ale wpływająca bardzo mhm. na, na te życie tych dzieci i ich opiekunów. A druga zmiana dotycząca tego obligatoryjnego zwolnienia, Dzisiaj w ustawie jest tak, że to zwolnienie jest fakultatywne. To znaczy, że jeżeli mamy nawet na to dokumenty, konkretna osoba przynosi dokumenty, które potwierdzają rażące naruszenie obowiązków rodzicielskich, to jest decyzja Ośrodka Pomocy Społecznej. By nie było takich różnic, bo znowu mm -hmm. mówimy o sytuacji, gdzie w różnych miejscach kraju na podstawie podobnych dokumentów, w podobnej sytuacji jedna osoba musi te koszty ponosić, a druga nie, co jest bardzo niesprawiedliwe. Rzeczywiście stąd ta zmiana, by zawsze wtedy, kiedy jest to udokumentowane, zwolnienie musiało się zadziać. Miała pani, pani Joanno takie sytuacje, że, że dziecko zostało obciążone takimi kosztami? Tak, ja pamiętam jeszcze sytuacje, kiedy dzieci były powierzone do pieczy zastępczej, czyli albo do rodzinnej, albo do instytucjonalnej, czyli w ogóle nie były wychowywane przez swoich rodziców. Mhm. I wtedy, kiedy zaczynały budować swoje dorosłe życie, no co wtedy, kiedy nie ma się wsparcia w rodzinie, nie jest też zawsze proste no bo zwykle nie ma się takiego zaplecza, no nie, wiem, nie można szczególnie jeśli ktoś wyszedł z instytucji, no to nie ma szansy na to, żeby w niedzielę wpadać do mamy na obiad i sobie w ten sposób podreperowywać swój budżet domowy. Więc kiedy dużym wysiłkiem zaczynali się młodzi ludzie usamodzielniać, no to wtedy się okazywało, że nagle przyszło obciążenie, że muszą płacić za rodzica biologicznego w domu pomocy społecznej. Z którego pewnie czasami nie widzieli, nie pamiętają, tak? Czasami tak jest. Pamiętam taką sytuację, kiedyś mieliśmy ponieważ um, też zdarza nam się dawać stypendia dla dzieci, które wyszły z piecze. I mieliśmy kiedyś takiego stypendystę, który kończył studia w Olsztynie. I jak był chyba na trzecim roku, no to okazało się, że dostał obciążenie za mamę, która była w Domu Pomocy Społecznej, którą widział ostatni raz, jak miał dwa lata. Mhm. Więc no takie historie też się zdarzały. Dzisiaj już się nie zdarzają właśnie w związku ze zmianami tak, prawnymi. i się nie zdarzą. Rozumiem, że chcemy to wyeliminować. No też zabezpieczając też osoby, które już sporo dostały od systemu trudności i ta trudność finansowa, która się pojawia, wyobrażam sobie, że może zmienić się czyjeś życie jeszcze, jeszcze bardziej. Chciałabym zapytać jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza to jest finansowanie. To mhm. do pani minister może. Skąd na to wszystko będą pieniądze? Bo tutaj też są różne, jak się przygotowałam do tej rozmowy i czytałam różne pani wypowiedzi i pytania, czy nie ma w tematu kryteriów dochodowych, ich waloryzacji w pomocy mhm. społecznej. Czy nie ma ryzyka, że stopniowo coraz więcej osób nie będzie miało do niej dostępu? Dlaczego Nowa te zakłada, że zmiany będą bezkosztowe, zarówno dla budżetu centralnego, jak i samorządów? Skąd pani minister na to wszystko weźmie finansowanie? Proszę opowiedzieć. Ehm, super. I to są dwie kwestie, bo te e, pytania poruszają dwie kwestie i zaczęłabym od tego, skąd pieniądze. To znaczy, to są już dzisiaj zadania obowiązkowe samorządów. świadczenie usług opiekuńczych, czy zaoferowanie osobie, która potrzebuje wsparcia mieszkania wspomaganego. Natomiast... E, przez to, że nie ma jasno wskazanego, co się powinno zadziać przed czym, w którym momencie, mhm. to tą jedyną formą wsparcia wydaje się Dom Pomocy Społecznej, za który też często płaci samorząd już dzisiaj. To znaczy rzeczywiście ustawa mówi, kto z rodziny jest zobowiązany do ponoszenia tej części kosztów, gdy z wkładu tej osoby, która w dom Pomocy Społecznej nie starczy na całość, to dzisiaj w 10% opłacają rodziny. Cała w wreszcie mhm. przypadków to już dzisiaj jest samorząd. To znaczy, że łatwiej te pieniądze skierować i kogoś skierować do DPS-u i DPS utrzymać, zamiast skierowania tych, po prostu tego strumienia pieniędzy, które przekazujemy domowi pomocy społecznej, przekierować na usługi Czyli... opiekuńcze albo mieszkanie wspomagane. Czy to będą te same środki, czy ustawa przewiduje jednak zwiększenie? Myślę tu o tej dyskusji, która się non-stop pojawia przy asystencji osobistej, która się rozbija no, praktycznie wyłącznie o pieniądze, bo co, co do zgody... W ogóle między opozycją a koalicją wydaje mi się, że, na, że ona jest. Chodzi o te środki finansowania finansowanie. Czy to zakłada jeszcze dodatkowe fundusze? Czy, czy, Więc sama, czy... realizacja usług, sama realizacja usług to relokacja pieniędzy, hmm. powiedziałabym. Rzeczywiście, bo samorządy te środki już dzisiaj jakoś e, na wsparcie przekierowują, tylko najczęściej niestety do instytucji całodobowej, czyli do Domu Pomocy hmm. Społecznej. Natomiast na rozwój mieszkań wspomaganych środki są dostępne jako formie dotacji w Banku Gospodarstwa Krajowego. Czy tylko znowu, skoro w ustawie do tej pory nie było tak naprawdę jasno wskazane że to się powinno zadziać, albo że jest alternatywą dla Domu Pomocy Społecznej, to też to pozyskiwanie środków z Banku Gospodarstwa Krajowego jest niewielkie przez samorządy. Mhm. Natomiast środki tam są dostępne i ja zakładam, że jeżeli też te potrzeby będą wzrastały, to i środki w Banku Gospodarstwa Krajowego będą mogły się zwiększyć. Natomiast mhm. dziś potrzebujemy przede wszystkim, by samorządy chciały te formy rozwijać mhm. i by to się po prostu miało szansę dziać i zatem powinny iść większe środki w BGK, choć one dzisiaj, tak jak powiedziałam, są dostępne. A drugie tak dotyczyło mhm. kryteriów dochodowych, tak. dochodowych pomocy społecznej i rzeczywiście tej zmiany w ustawie nie ma, dlatego że my pierwszy, co zespół wypracował to ustawę o zmieniającą częstotliwość zmieniania kryteriów dochodowych pomocy społecznej, ona była wysłana do prac rządu jeszcze w 20, na samym początku 2025 roku. Niestety do tej pory nie uzyskaliśmy wpisu do wykazu prac rządów, czyli formalnie nie rozpoczęło się nad nią pracę. Jesienią to, co się udało zrealizować, to wpisać to jako priorytet rządu, więc mam nadzieję, że ta zmiana to już tylko kwestia czasu i rozpoczęcia formalnych prac. Co zakłada ustawa? Zakłada to, żeby weryfikacja kryteriów była co roku, a nie co trzy lata, bo one dzisiaj zmieniane są co trzy lata, co jest ewidentnie zbyt rzadko, to znaczy, że kryteria dochodowe nie oddają realnego... Realnej sytuacji konkretnej Dokładnie osoby, tak. prawda? Tak. I, I rozumiem, że będą też inne kryteria. Przepraszam, czy, czy już są inne kryteria, kryteria dochodowe są na jakimś poziomie i nad tym chcecie pracować, czy w ogóle chcecie pracować nad całym zestawem tych z Całym systemem to... kryteri... ustalania kryteriów mhm. e, dochodowych, dlatego, że one już dzisiaj, nawet to, jak są ustalane, nie odpowiada w ogóle rzeczywistości, dlatego, że one w momencie wejścia w życie już są nieaktualne, ponieważ pochodzą z danych sprzed dwóch lat. Więc nasza mhm. ustawa przewiduje to, żeby po pierwsze dane były świeższe, nowsze, a po drugie, by było to weryfikowane co roku nieca trzy lata. Ale czy też jakieś inne kryteria właśnie, powiedziałyśmy sobie tutaj, że ten dochód, jakiś kryterium musi być i on jest ważny. No rozumiem, że oprócz tego dochodu w zakresie dostępu do pomocy społecznej. Czy są jeszcze jakieś inne kryteria? Rozumiem, że może stopień niepełnosprawności, tak? Różnego rodzaju? To są kryteria, które dotyka, jakby są niezwykle istotne przy ustalaniu wysokości zasiłku stałego, okresowego. Natomiast sama ustawa o pomocy społecznej przewiduje oczywiście katalog osób, czyli tych mówi jasno o trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem oczywiście stopnia niepełnosprawności, kryzysu bezdomności. Więc takie osoby oczywiście mogą również zgłaszać się po różne formy wsparcia. Dla nich. Kierowane, to znaczy na przykład niezależnie od tego, jaki mamy dochód, każda osoba może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej i może jej przysługiwać, w zależności oczywiście od jej sytuacji, specjalny zasiłek celowy, który jest nieuzależniony od dochodu, mhm. więc to wsparcie też tam jest i warto do środka się kierować i dopytywać, jeżeli ten kryzys się pojawia. Natomiast odrębne kryteria dochodowe obowiązują przy choćby usługach opiekuńczych i to są kryteria, które ustalają już samorządy. I tutaj też trwa taka dyskusja, czy nie powinniśmy ustawowo zadziałać i zmienić tego sposobu ustalania, bo ustawodawca wyszedł z założenia, że to jest kompetencja samorządów. Super. Natomiast mamy coraz częściej sygnały o tym, że one nie są zmieniane i nie są adekwatne do sytuacji mieszkańców. To znaczy, coraz mniej osób może sobie pozwolić na pokrycie kosztu usług opiekuńczych, jeżeli to kryterium przekraczają. Trochę jak pani minister słuchałam, to przyszedł mi oczywiście do głowy oczywisty argument takiego dystansu domów pomocy społecznej. Bo rozumiem, że to są cały czas te środki, które mogą być relokowane. No, w inny sposób i po prostu tam będą, no, że inaczej one no, się będą rozkładały, że te, które były do tej pory relokowane mogą, na przykład, chociaż nie muszą, bo to w zależności od sytuacji być w pewnych sytuacjach mniejsze, tak to zrobiło? Tak, natomiast my też ja jestem w dialogu z domami pomocy społecznej, to znaczy. My mamy dosyć często spotkania, zresztą w zespole, w którym pracujemy nad nowelizacjami ustawy, również są przedstawiciele domów pomocy społecznej, dlatego że rzeczywiście, jeżeli docelowo w domach pomocy społecznej będzie mniej osób, będzie kierowane tam mniej osób, ponieważ one być może uzyskają to wsparcie w środowisku, no to rozmawiamy o tym, co z finansami dom, Domów Pomocy Społecznej. To jest bardzo ważny temat. Natomiast tutaj też jest taka przestrzeń, to znaczy świadczenie usług krótkoterminowych. I nad ym, ułatwieniami w tym zakresie też pracujemy. To znaczy rzeczywiście kadra, profesjonalizm i to doświadczenie może pozwolić, by rzeczywiście te usługi również inne właśnie w środowisku były świadczone przez tą kadrę i to jest jakby w pracach. Ja chciałam w tym właśnie, tak jak zapowiedziałam, jeszcze dwa wątki, a drugim wątkiem są organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Jaką one rolę mogą odegrać w tej nowelizacji? Czy jest jakiś plan na to, żeby to było bardziej właśnie włączające tak wspaniałe instytucje, jak, jak pani Joanny, ale też inne? Czy jest jakiś plan na tę symbiozę, taki bardziej ustrukturyzowany? Mówię o czymś takim, że często organizacje społeczne, takie są moje też doświadczenia, troszkę wchodzą w buty państwa. Zasypują różne dołki, dziury, wielkie dziury, małe dziury i one jakby oddolnie działają. Czy to myślicie o tym, jako ministerstwo, żeby taką symbiozę, może bardziej formalną, a może nie tyle formalną, ale jednak taką widoczną między sobą zawiązać, żeby to już tak nie było, że to są po prostu ratownicy biegnący na pomoc, zasypujący te poszczególne dziurki? Ja się nie mogę w imieniu państwa ale w imieniu organizacji. ale w imieniu organizacji, tak. Jak pani to tak? pani Jan? To znaczy, no ja od 25 lat ponad pracuję w organizacji pozarządowej i uważam, że to jest najlepsze, co się mogło przydarzyć światu tak i społeczeństwu. I dlatego też trwam w tym obszarze. Uważam, że organizacje są innowacyjne, że są dużo bardziej elastyczne niż takie struktury, które z, mają na siebie narzucone pewne ramy instytucjonalne. I uważam, że też no, trochę mam nadzieję, że zarówno nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, jak i nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, to będzie też taki impuls do tego, żeby się pojawiły nowe obszary w, w tych działaniach. I tutaj dzisiaj rozmawiamy o ustawie o pomocy społecznej, ale w ustawie o wspieraniu rodziny pojawia się po raz pierwszy taka konstrukcja, która jest nazywana pozarządowym organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej mhm. i to jest też tak że no, to jest inna ustawa, ale de facto ona może mieć wpływ też na te kwestie na przykład właśnie dzieci, które są w DPS-ach, ponieważ może się okazać, że organizacja pozarządowa, która dostanie akredytację, no bo oczywiście trzeba spełnić konkretne warunki, zostanie takim organizatorem, będzie poszukiwała na przykład rodzin zastępczych dla dzieci z niepełnosprawnością. Mm. Więc w ogóle uważam, że to się dobrze stało, że te dwie ustawy są nowelizowane mniej więcej w tym samym czasie, bo dzięki temu no, one są po prostu zespolone. Jest między nim większa synchronizacja. No Ja akurat widzę to, że ten nacisk na znajdowanie rodzinnych form opieki dla dzieci z niepełnosprawnością w ustawie o wspieraniu rodziny dobrze koresponduje z tym kierunkiem jednak odejścia od opieki instytucjonalnej docelową dla dzieci. Mamy ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie, która moim zdaniem też powinna zostać znowelizowana. Głównie chodzi o zadania zlecone, które dostają organizacje, więc tutaj no to jest taka kolejna ustawa, którą się powinno jeszcze popchnąć i sprawić, że organizacje po prostu miałyby większe bezpieczeństwo, nie musiałyby w krótkich okresach czasu planować swoich zadań, dlatego że wtedy, kiedy planujemy usługi dla osób, które potrzebują długoterminowej pomocy, Moce, to ta perspektywa dla organizacji też powinna być długoterminowa. Bo ja pracuję dużo z rodzicami zastępczymi i trochę przenoszę tą perspektywę z ich świata do świata organizacji. Ale to trochę jest tak, żeby budować bezpieczeństwo tych osób, które są na dole, czyli osób potrzebujących wsparcia dzieci, osób dorosłych z niepełnosprawnością, seniorów itd., to ci, którzy to wsparcie oferują, muszą mieć poczucie bezpieczeństwa, czyli to dotyczy rodziców zastępczych czy rodzin biologicznych, dotyczy to też organizacji pozarządowych, które oferują jakieś usługi. Żeby to poczucie bezpieczeństwa i stałości było, no to potrzebna jest też długoterminowa perspektywa. Tak i z mojej perspektywy to też ważne, bo ja też wywodzę się z organizacji pozarządowych, natomiast y, będąc w ministerstwie też staram się na to patrzeć z perspektywy samorządów, to znaczy to samorząd jest odpowiedzialny przede wszystkim za to, żeby na jego terenie były takie usługi, których wynikają z potrzeb danej lokalnej społeczności, e, więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby była rzeczywiście ścisła współpraca i najczęściej organizacje chcą, czasem nie chcą tego samorządy, no czasem zdarzają się organizacje, które mają trudność e, z nawiązaniem tej współpracy w samorządzie, więc to też chcemy zrobić w tej ustawie jasno wskazać, że dla dobra obywateli ta współpraca musi istnieć. Przekazywanie sobie informacji, wspólna działalność właśnie po to, żebyśmy mogli lepiej tej, z tej synergii skorzystać dla mieszkańców. To znaczy dokładnie to, co pani Anna powiedziała, zapisane trochę w ustawie i mam nadzieję, że to też pomoże ten obszar. I obszar ostatnie pytanie do wesprzeć. pani minister. Kiedy? To trochę zależy od tego, jak dużo czasu zajmą konsultacje i uzgodnienia międzyresortowe. Mhm. Widzimy, że to jest bardzo wrażliwa materia, więc też istotne jest dla mnie to, żebyśmy jak najwięcej rzeczy przedyskutowali mhm. w gronach, które no, mają jakieś obawy wobec tych zapisów. Natomiast chciałabym, by ustawa weszła w życie w tym roku, była przyjęta w tym roku. No i tego sobie życzmy, bo wiele osób na tę ustawę czeka. Mam nadzieję, że te uzgodnienia międzyresortowe przyniosą dużo pozytywów, bo rozumiem, że jest to temat do przedyskutowania, chociaż mi się wydaje, że są pewne rzeczy, które są kompletnie ponad podziałami, ani też różnicami w, w koalicjantach. Tak, tak lubię na to patrzeć, ale wiem, że też nie zawsze tak jest. Bardzo panią dziękuję za te rozmowę i za przybliżenie tego ważnego tematu. Moimi gościniami była Pani Minister Katarzyna Nowakowska dziękuję. i Pani Joanna Lubaracka-Gruca z Fundacji Polki Mogą Wszystko Powiedzmy nazwę fundacji raz dziękuję. jeszcze. A Pani Minister z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Też promujmy to ministerstwo oczywiście. Audycje realizowane Wydawała Aleksandra Koniuch, wydawała niezmiennie Piotrka Masierek, ja też niezmiennie, nazywam się Sylwia Gregorczyk-Abram. To była audycja Ludzka Sprawa. Bardzo Państwu dziękuję i panią też. They're knocking now upon your door measure the room they know the score they're mopping up the butcher's floor of your broken little now for what we've done started out as a bit of fun here take these before we run away yeah the key job on you. They're hip to it, man. They're in the groove. They've hosed you down. You're good as new. They're lining you up to inspect you. Jim's white as a